Jest 11.00. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam. Monika Gniewaszewska. Stowarzyszenie Rozwój Plus nie zagraża interesom PiSu, przekonuje Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński nie dowierza. Dziś spotkanie byłego premiera z prezesem PiSu, o czym za chwilę nasza reporterka. Polska skutecznie broni się przed cyberprzestępczością. Ataków jest coraz więcej wynika z danych śledzących te kwestie instytucji. Chodzi o informacje. Pacjenci protestu nie odczują. Dziś początek tygodniowej akcji w szpitalach Czarny Tydzień. Pacjenci będą zaopiekowani. To nie rozłam to komunikacyjne turbulencje. Tak o zamieszaniu w prawie i sprawiedliwości po założeniu stowarzyszenia Rozwój Plus mówi jego pomysłodawca Mateusz Morawiecki. Dziś wieczorem były premier ma się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes PiSu mówił w ostatni piątek, że członkowie stowarzyszenia nie znajdą miejsca na listach prawa i sprawiedliwości. Łączymy się teraz z Sylwią Białek, która śledzi ten temat. Dzień dobry. Dzień dobry. Co na to Mateusz Morawiecki, czy wziął sobie te słowa do serca? Mateusz Morawiecki, zapowiedzi, Jarosława Kaczyńskiego się nie obawia. Jego zdaniem prezes partii został przez niektóre osoby wprowadzony w błąd. Wieczorem zamierza wszystkie niejasności wyjaśnić. Z całą pewnością te osoby, które ze mną współpracują, Będą na listach wyborczych. Nie widzę w tym żadnego ryzyka. Nie pozwolę też na szykanowanie tych osób w żaden sposób. Były premier podkreślił, że jego partia musi wyciągnąć wnioski z wyborów na Węgrzech i błędów popełnionych przez Viktora Orbana. Jego zdaniem po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Prawie i Sprawiedliwości nastąpił zwrot w prawo. Na skutek tego nie przybyło nam wyborców. W związku z tym jest chyba naturalne, że niech ten zwrot na prawo nadal trwa, ale też trzeba rozmawiać różnym językiem, używać różnych języków dla różnych grup wyborców. Do stowarzyszenia zapisało się kilkudziesięciu działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki wieczorem będzie przekonywać Jarosława Kaczyńskiego, że inicjatywa działa na korzyść partii, a nie przeciwko, choć kierownictwo opisu jest innego zdania. Na temat śledzi Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Gorąca także w koalicji rządowej. W przyszłym tygodniu Sejm ma się zająć wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska złożonym przez PiS oraz Konfederację. Wszystkie ugrupowania koalicyjne powinny odrzucić wniosek o wotum nieufności wobec minister Pauliny Henning-Kloski. Mówił w radiowej jedynce poseł klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru. Ktokolwiek będzie głosował z opozycją, on wyklucza się z koalicji, a nie ten kto traci, że tak powiem poparcie, bo wydaje mi się taka sytuacja nierealna. Nie wiadomo czy rękę w obronie ministra klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski podniesie przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Donald Tusk w rozmowie z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz zagroził wyrzuceniem z koalicji, jeśli jej formacja poprze wniosek o wotum nieufności wobec ministra klimatu. Muzyka Francja to jeden z najważniejszych partnerów dla Polski, dlatego współpraca jest tak ważna. Tak wizytę prezydenta Emmanuel'a Macrona w Gdańsku, komentuje Agnieszka Pomaska. Posłanka Koalicji Obywatelskiej ocenia, że relacje polsko-francuskie będą się zacieśniać. Partner, z którym myślimy bardzo podobnie w wielu sprawach. Kwestie związane z energetyką. Podpisaliśmy już umowę z Francją na projekt jednej z turbin, która będzie kluczowym elementem budowanej pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Ten przyjazd jest takim docenieniem. Pozycja Polski dzisiaj jest tak silna jak nigdy do tej pory. W dzisiejszym szczycie polsko-francuskim w Gdańsku oprócz Donalda Tuska i Emanuela Macrona wezmą udział przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, obrony energii oraz kultury i dziedzictwa narodowego. Cyberprzestępcy coraz częściej atakują. Polskę, skutecznie się broni. Dane różnych instytucji, instytucji, w tym CERT, pokazują, że w ubiegłym roku wzrosła liczba ataków hakerskich w Polsce. Eksperty do spraw cyberbezpieczeństwa cyberbezpiecze, Mikołaj Rogalewicz mówił w Polskim Radiu 24, że polskie instytucje skutecznie odpierają ataki. Jeżeli mówimy o Polsce, to, to tych ataków jest bardzo dużo i zdecydowana większość z nich jest odpierana. Jeżeli mówimy na przykład, o takich cyberatakach na administrację publiczną, na infrastrukturę krytyczną, to większość tych ataków jest odpierana. Specjaliści obserwują m.in. wzrost aktywności grup przestępczych powiązanych z Rosją i Białorusią. To są aktualności: Jedynki. Pacjenci nie odczują protestu w szpitalach powiatowych. Rozpoczyna się czarny tydzień. W placówkach, które wezmą udział w akcji protestacyjnych, pojawią się flagi, plakaty, komunikaty i czarne stroje personelu medycznego. Protest pod hasłem szpitalne łóżko poczeka, choroba nie ma zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację finansową szpitali. Akcja ma charakter informacyjny, mówi prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski. Pacjenci będą zaopiekowani, pacjenci w każdej placówce. Będą informowani i społeczeństwo powiatowe będzie informowane przez dyrektorów placówek, o co nam chodzi. Wzrost kosztów energii, wynagrodzeń, przycięciach w finansowaniu diagnostyki powodują, że szpitali nie stać na wykonywanie badań ponad limit to wydłuża kolejki. Protest w szpitalach potrwa do piątku.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 Na zachodzie i południu kraju pochmurno i deszczowo, na północy niemal bezchmurne niebo, od 4 stopni na podchalu, 6 na ziemi łódzkiej i na Wybrzeżu, do 11 na Pomorzu Zachodnim i na Mazowszu, na północy i w centrum możliwy porywisty wiatr, a na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali.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 It's a kind of magic It's a kind of magic A kind of magic One dream One soul One prize One goal One golden glance Of what should be It's a kind of magic Co państwo tutaj piszecie w tych odpowiedziach? Że pomadka znaczy się szminka, albo że długopis. Ani pomadka ani długopis 72-151 za moment będę jeszcze bardziej podpowiadał. Ale wyobraźcie sobie teraz inną sytuację. Wyobraźcie sobie, że jesteście rodzicami i przychodzi do was syn albo córka i oni sobie właśnie świeżo rolki kupili mówią mamo, tato, idę sobie pojeździć, mam super kolegę. On mi pokaże, jak to się robi. A co to za kolega? A taki Michał. A co ten Michał potrafi? A on wygrał mistrzostwa w agresywnej jeździe na rolkach. I ja nie wiem, czy jakbym ja był rodzicem, to czy bym się lekko nie zapokoił? To Michał, który wygrał te mistrzostwa świata, co tam Polska, świata w agresywnej jeździe na rolkach. Za chwilę na tych rolkach. Do naszego studia wiecie. Zapraszam. Pory I to jest też namacalny dowód na to, że z małej miejscowości i dalego Mińska Mazowieckiego, tak między Mińskiem a Kobielą dokładnie. Rondo w Kołbieli kierowcy wiedzą o co chodzi. Dawne były. Można wylecieć nawet w wielki świat. Robiąc wielką karierę trzymam kciuki, bo to jest dopiero start i pierwszy krok, a w zasadzie pierwszy ślizg na rolce, a to się dopiero będzie rozkręcać. I oby było jak najlepiej. 71 151 komunikator, 72 151 nasz numer konkursowy. Skoro nie pomatka, taka do ust. Skoro nie szminka... Skoro nie długopis, to co to może być? Zapamiętaj. Niosę, niosę, niosę. Proszę, proszę, proszę. Masz pod ręką przecież. Tak się zastanawiam, czy ci, którzy są niepecetowi, będą wiedzieli o co chodzi. Bo to dźwięki były zdecydowanie no ale może czasami tak bywa. 72 151, 2 złote plus VAT kosztuje konkursowe SMS. Taki mega plecak, dwa w jednym, specjalnie dopasowany do tej tam szafeczki w samolocie. Ci, co latają, wiedzą, w czym rzecz. To jest nasza nagroda w tym tygodniu. Zapraszam. Też będziemy tęsknić obok skarży się, że kiedyś było lepiej Czy wydarzy się dziś cokolwiek Co wspominać będę Na wszelki wypadek siedzisz, nie robisz nic Żebyś nie żałował tego, jak mogłeś żyć Bo po co, po co masz się z losem bit Czy trafia się tylko raz? Może dobrze byłoby się wziąć w końcu w garść, pozbierać. Wspomnienia na później. Więc Mam. Myślisz sobie, że To co dobre było Kiedyś sam po sobie wiem Łatwo się zniechęć Pani Teresa napisała, panie redaktorze, ale serio wjedzie na tych rolkach do studia? Czy, czy tylko pan tak żartuje? Pani Teresa, ja już nawet wiem i mogę powiedzieć, że serio wjechał przed chwilą do naszego studia. Michał Szmigiel. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Człowiek z siednicy pod Mińskim Mazowieckim, tak? Dobrze mówię, tak, tak sprawdzałem. Dobrze, dobrze. To jest tak pomiędzy Mińskiem a Kobielą mniej więcej. Kobiel, znane miejsce dla kierowców wszystkich. Uwaga! Mistrz Polski. I mistrz świata juniorów, kategoria jazda agresywna na rolkach. Co to jest ag jazda agresywna na rolkach? Jazda agresywna różni się od jazdy zwykłej tym, że mamy specjalnie przystosowane rolki do ślizgania się po rurkach, murkach i wykonywania różnych trików, na przykład salt, jakichś Aha. grindów ale, i tego ale typu Ale to są rzeczy. takie rolki jak normalne, czy one tam Nie, się czymś one czym się mają różnią? takie specjalne, to się nazywa plejty Aha. Y oraz wcięcia w szynach, które pozwalają nam y wykonywać różne triki. Różne triki. Okej. Okay. A to, co masz teraz na nogach, to są te specjalne? Czy to tak, są takie... to są agresywne. To, to, są, to są agresywne. Okej. Okay. Skoro są mistrzostwa w agresywnej jeździe, to znaczy, że w takiej nieagresywnej też są, tak? Dobrze myślę? To? Tak, są. To, ale, to, ale to nie jest to samo. Nie, nie. I, i, I co trzeba zrobić? Jak to wygląda? Jak wyglądają takie zawody? Czy jakie zadania? Czy jest jakiś konkret, który trzeba wykonać? Czy... Są czy... różne rodzaje. O? Można jeździć w zawodach, może być, może być rodzaj zawodów dżem. Czyli jest załóżmy pięć zawodników na skateparku uh -huh. i jeżdżą przez pięć minut, pokazują jak najlepsze triki. Jest też rodzaj... Czyli mam 5 minut i mam po prostu błysnąć, zrobić tak, coś tak, takiego, żeby wszyscy osób... wow, o oh, ale on tak, to potrafi. Kilka tak. osób na skateparku, kilka minut i trzeba pokazać jak się, się jak najlepiej. Uh -huh. Drugi rodzaj to jest yy, line, czyli trzeba ułożyć swój własny przejazd po skateparku. Zazwyczaj trwa on 45 sekund do minuty. I trzeba ułożyć swój własny przejazd Samemu jest się na skateparku mhm. I potem sędziowie oceniają to w różnych kategoriach Typu kreatywność, styl yy, Ciężkość triku Czyli sam wymyślasz yy, Zgłaszasz tak co wymyśliłeś czy trzeba powiedzieć Nie, coś? nie, po prostu się, po prostu się, się jedzie tak. No dobra, to, czyli to jest druga wersja I jeszcze coś jest, jakaś inne kombinacja Nie, czy? nie ma już a, a na tych mistrzostwach, na których byłeś i wygrałeś, to, to jak było? To było jedno i drugie? Czy... To był dżem. To był dżem? Tak, czyli, czyli, czyli można było kilka zrobić... osób na skate parku i przez kilka minut jeździ. Pokazuje jak najlepsze rzeczy. Mm -hmm. Kto był obok wśród tych konkurentów? To, to byli ludzie od nas z Polski czy z całego nie, świata? Nie, nie było od nas z Polski. Byli z Polski, ale w innych przejazdach. Uh -huh. a w moim było. przejeździe jeździłem z chłopakami z zagranicy. Z Francji między innymi, z, właśnie z Holandii też był. Kto najlepiej sobie radzi? Poza tobą, no bo to jesteś mistrzem, ale jakby tak, tak jak patrzyłeś na twoje oko, to, to z których krajów ogarniali najlepiej? No myślę, że zdecydowanie na świecie dominuje Polska. Mamy naprawdę bardzo mocną kadrę, bardzo mocnych zawodników. No dobra, to teraz tak. Jest ta średnica pod Mińskiem Mazowieckim. Tam zacząłeś jeździć czy, czy, czy gdzie indziej? Tak, zacząłem jeździć w Mińsku Mazowieckim. Reisy zapisali mnie na zajęcia, właśnie i bardzo mi się to spodobało. I potem zacząłem chodzić do różnych trenerów, nie tylko w Nowym Dawno temu, czy, czy, czy ile to było? 7 lat temu? lat temu zacząłem. Siedem lat temu. Tak, zacząłem jeździć na pierwszych rolkach. Na rolkach agresywnych zacząłem jeździć 3 lata temu. Okej, okay. czyli w Mińsku jest skatepark, rozumiem, tak, bo tak. nie wiedziałem, szczerze mówiąc, czy, czy jest, czy nie ma, w wielu miejscach nie ma, więc brawo Mińsk, od razu można powiedzieć Taki w miarę przyzwoity, czy coś byś tam powiedział? No, teraz zbudowali naprawdę niesamowity skatepark, na skalę, myślę, jeden z lepszych w Polsce Dobra, no i przychodzi się, rodzice zapisują, nie było problemu z rodzicami, bo to często jest tak, ja, ja widzę to po sobie, jestem rodzicem, a syna mam jednego dokładnie w tym samym wieku, drugi trochę młodszy i jakby tak do mnie przyszedł, tata, zapiszesz mnie, ja tam będę chodził, to się zastanowił, powiedziałbym, ty lepiej lekcji rób, albo na rowerze sobie pojeździ troszkę i w... po co ci te rolki i tak dalej? Nie, nie, nie, nie mówili rodzice, że tam... Nie, pocieć... raczej właśnie szukali dla mnie zajęcia, bo wcześniej chodziłem na zajęcia z piłki, ale nieważne na jakie zajęcia mnie zapisywali, bardzo szybko mi się nudziły. Mhm. Więc szukali po prostu jakiegoś rozwiązania, żeby mnie czymś zająć, no i okazało się, że rolki to był strzał w dziesiątkę. Rolki własne, rozumiem, trzeba mieć, tak? Czy tak, tak, z własnymi. Takie zawodowe rolki to, to dużo kosztują? Ile to Zależy. Mniej jest? Ja mam na przykład moje, są za 1000 złotych mniej więcej. No i tak się ceny wahają mniej więcej od 1000 złotych do 3000, może czterech. Czyli da, da się przeżyć, da się uzbierać. Tak, ale ile trzeba jeździć, żeby się nauczyć? No, bo bardzo różnie. Niektórzy mają tak, że jeżdżą roki, jeżdżą bardzo dobrze, a niektórzy muszą jeździć kilka lat i dalej im średnio idzie. Aha. Więc. Też zależy od tego, jak często się jeździ, jak dużo, czy się to lubi. A ty jak często jeździłeś? Ja jeżdżę tak 3 cztery razy w tygodniu. Po ile czasu? Mniej więcej? Różnie, tak po trzy godziny. Trzy godziny za jednym razem, tak? Tak. Czyli trzy godziny jeżdżę, za dwa tak. dni znowu 3 godziny, tak. potem znowu 3 tak. godziny i potem znowu trzy godziny. O kurczę. Dobra, nogi nie bolą, czy bolą po tym? No, trochę bolą, jak już się więcej... Kolana, pojeżdzi. uda, czy, czy, czy co? Kolana, czy, czy wszystko, wszystko całe nogi. Wszystko. Najbardziej myślę, że cierpią kolana na tym sporcie. Trener. Jest trener czy nie ma? Jest trener, jak rozumiem, jak ktoś jest, to I, I co on robi? Co on mówi? To, jaka jest jego rola? Czy jak, jak się zachowuje ten trener? Patrzy, po prostu coś koreguje, czy każe coś? Da daje robić? jakieś zadanie, uh -huh. no i załóżmy idzie, jeździmy na jakiejś przeszkodzie i mówi, że zrobił to. No i ja na, na przykład mówię, że nie umiem tego zrobić, no to on musi mi to tak wytłumaczyć, że to zrobił. Jedzie i pokazuje, czy, czy tylko opowiada tak teoretycznie? Różnie, zależy Niektórzy pokazują, niektórzy tylko mówią a Pytam dlatego, bo mój syn jest teraz w takiej szkole Gdzie wcześniej był w podstawówce I tam właśnie na WF-ie było tak, że nauczyciel Nie potrafił pokazać tego, a teraz mówi Jestem w szkole takiej, gdzie nauczyciel przychodzi Tata mówi, on robi to, co damka, każe zrobić za chwilę On to umie zrobić, więc dlatego to pytałem, że to ważne Dobra, czyli triki O co chodzi z tymi trikami? Co to są triki? W czasie takiej jazdy na rurkach? Triki, agresywnej? no to no. można robić na rurkach Na przykład wskoczyć na rurkę, jakoś skrzyżować nogi Jakoś wygiąć nogę można zrobić jakieś salto, można zrobić obrót, można w powietrzu złapać za rolkę. Wskoczyć na rurkę to, to jest taka rurka normalnie jak tak, rurka, taka normalnie rurka. Tak, taka normalnie rurka. I na tym, po tak. tej rurce jadę rolkami. Tak, po tej rurce. A to jak kot chodzący po płaskim telewizorze takim bardzo cienkim, że, że nie spada <grym> tylko tak, jakoś idzie. Tak. Tak, tak. I to nie dość, że jedziesz, nie spadasz, to jeszcze na przykład zmieniasz kierunek, przeskakujesz. tak. Tak. A jak się utrzymuje równowagę? W takiej sytuacji to się myśli, czy to odruchowo? Myślę, że jak już się jeździ tak trochę dłużej, tak jak ja, to jakoś tak samemu przychodzi. To jest raczej, myślę, taki dosyć naturalny odruch. Aha. Bęcki się często zalicza, czy się spada, czy, czy w miarę nie? No jak się uczy nowych trików, takich już cięż, cięższych. No to już trochę się wywala. A ochraniacze. Bo kask rozumiem jest pewnie Ta, tak. tak. Ochraniacze jakieś są tam kolana. Ta, remiona, są, na garstki, na łokcie, na wszystko. Uh -huh. Ale bez sieniaków się rozumiem nie, nie, nie obejrzał. No, zazwyczaj zawsze coś się znajdzie. I jak się załapać na takie mistrzostwa polski, mistrzostwa świata? To, to na mistrzostwa polskie. Mistrzostwa polski, polski, no to po prostu trzeba przyjechać. Można wystartować, każdy może wystartować. Uh -huh. Ale na Mistrzostwa świata trzeba być powołanym do kadry i zależy, czy kadra ma fundusze. Jak ma fundusze, to opłaca cały wyjazd. Jak nie, no to trzeba z własnej ranki płacić. Czyli co? Rodzice się zrzucają, wszyscy robią zrzutkę, żeby się dało pojechać na, tak. na zawody. No niestety bardzo dużo idzie na deskorolkę i po prostu już na te wszystkie sporty, na całą resztę nie starcza. Moment, żebym zrozumiał, żeby słuchacze zrozumieli. Dużo idzie na deskorolkę, czyli rozumiem że fundusze idą na tych, którzy jeżdżą na, na deskorolkach, bo to fajnie wygląda, tak? To jest Ale o... jest przede, przede wszystkim olimpijski to jest sport, więc... A. Dlatego, jak dobrze pamiętam, trzy czwarte chyba musi iść na dyskorolkę. Więc no, dla nas prawie nic nie zostaje. Mm -hmm. A jest jakakolwiek szansa, żeby ci, co ustalają te dyscypliny olimpijskie, tak spojrzeli życzliwie i powiedzieli, że a, może byśmy to... No jak wprowadzają jakiś tam rodzaj narciarstwa teraz na przykład zimą, były igrzyska we Włoszech i tam wprowadzili takie dziwne te nowe rzeczy, niektóre nawet dość zabawne, to może to całkiem poważnie wygląda jest na rolkach. Może jest taka szansa. Myślę, że jest szansa w przyszłości, jakby trochę rolki też nabrały na popularno popularności, uh -huh. no a akurat teraz, właśnie tak się dzieje, że coraz więcej osób jeździ na rolkach, to myślę, że jest szansa, żeby wprowadzili. Uh -huh. Dobra, dostałeś tam nagrodę na tych mistrzostwach świata za najlepszy trik wykonany na jednej z przeszkód. Co to, co to był za trik? Co, co to było I co to było za Zrobiłem za Royal do Fisza. Royal do Fisha? Tak, to czyli... są, to no, są no, no. nazwy trików tu masz do. Przegrindowałem po jednej rurce i wskoczyłem. Prze... Przegr... Przegrindowałem, przegrindować, czyli przejechać po rurce. Okej, okay, dobra. I przeskoczyłem na drugą część przeszkody, też grindując ją, czyli zjeżdżając. Royal do Fisza. Tak, tak się nazywa ten. A trik. oni powiedzieli, że no i Git, że to jest w porządku, tak? Tak, że... tak bardzo mi się <laughs> spodobało. Co jest nagrodą w takich mistrzostwach? Czy tylko dyplom dają, czy puchar, czy, czy tam... No na przykład za tą właśnie nagrodę, za najlepszą przeszkodę, mm -hmm. za najlepszy trik na przeszkodzie dostałem 250 euro. No, lepsze to, lepsze to niż nic, rozumiem, jak na pierwszy krok 14 lat. To ty jak się czujesz, Michale? Jak wracasz do Polski, jedziesz do tego Mińska i wszyscy mówią, o Michał, ale wymiatasz, masz tytuł i tak dalej, jesteś mistrzem świata? J jakie to jest uczucie? No, nie wiem, myślę, że takie... <laughs> Dosyć fajne, ale już się do tego dosyć przyzwyczaiłem, więc. Gdzie najbliższe zawody? Gdzie, gdzie, najbliższe gdzie, zawody? Trzymać Teraz będą no. w Łodzi. W Łodzi kiedy? Yy, za trzy tygodnie. Mm -hmm. I tam można sobie tak normalnie przyjść i zobaczyć, Ta, jak wyjeżdżicie? Tak, Czyli za trzy tygodnie w Łodzi można przyjechać i zobaczyć, Ta, jak zawody nazywają się Notbed Jam, można sobie sprawdzić na Instagramie, na Facebooku i przyjechać. Tak. Michał Szmigiel, mistrz polski świata juniorów w kategorii jazda agresywna na rolkach. Gratulacje. Dziękuję. Dziękuję. I 4 pory roku. Reklama.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 Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć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 Pogoda. Już Warszawa nie jest najcieplejszym miejscem w Polsce. Resko nas wyprzedziło. W Resku prawie 13 stopni, plus 13. Najchłodniej teraz w Zakopanem, plus 4. Ciekawy rynek z prawem wierchu. No, nie, długo minie tydzień, jak byliśmy. Audycja była we wtorek w zeszłym tygodniu. Na stulecie radiowej jedynki. Dzisiaj całej Polsce temperatura tak od 8 do 13 stopni. Chłodniej oczywiście miejscami na terenach podgórskich, zwłaszcza w Karpatach tak około 6 i nad samym morzem też chłodniej tak około 6-7 stopni. No i uwaga na deszcz, bo on się może pojawić. W pasie od ziemi lubuskiej Dolnego Śląska po Małopolskiej Podkarpacie okresami właśnie opady deszczu. Na północy i na północnym wschodzie bez żadnych opadów w szczytowych partiach Sudetów i karpa dopady deszczu ze śniegiem i śniegu. Tak naprawdę to część osób się martwi tym deszczem, że gwałtowny, ale rolnicy, leśnicy bardzo się cieszą. Chyba też humbak się troszkę ucieszył. Ten, który utknął w Niemczech na mieliźnie. Oni go w nocy uwolnili, choć najnowsze doniesienia są takie, że znowu chyba utknął, Więc trzymam kciuki z rozwierzaka, ale nie wygląda to najlepiej. Tam się trochę poziom wody podniósł i wiatr troszkę pomógł w tej sytuacji. Teraz wędrujemy do województwa lubuskiego. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce między dwoma jeziorami. Zamek, Rycerz, te rzeczy w ogóle, historie różne, dramatyczne. Joannici, Łagów, województwo lubuskie. Andrzej Mańkowski, przewodnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiejsza pogoda w Łagowie jest deszczowa temperatura około 5 stopni. Pozdrawiam Państwa dokładnie z wiaduktu kolejowego, z którego roztacza się piękny widok na naszą miejscowość. Tam wiadukt jest trójprzęsłowy. Zadkowany cegły na linii kolejowej Toporów-Międzyrzecz i powstał w 1909 roku, więc jest nieco starszy od polskiego radia. Z wiaduktu roztacza się malowniczy widok na miasteczko, gdzieś najmniejsze miasto Plus z dominującym zamkiem Janitów i jego wieżą obronną. Widzimy też dwie bramy, marchijską i polską, którymi niegdyś wjeżdżano to miasteczko. Poza miasteczkiem obóz obu stron widzimy Pafle Jezior Trześnioskiego i Łagowskiego i otaczające je piękne bukowe lasy. To był Łagów, Joannici, Lubowskie i pan przewodnik Andrzej Mańkowski. To jeszcze będzie teraz Warszawa i Stacja Pomiarowa plus 11 termometr 1001,1 i cały czas mocno w górę to ciśnienie barometr. Cztery pory roku. Każda w niebie z gwiazd Dawno zgasła, chociaż śni Każda z twoich łez Kiedyś wróci jako deszcz Światło to sen Nieważne kto śni tak skończy się Światło to sen Nieważne kto śni I Szmot odległej burzy Echem w naszych sercach drga Śnimy sny W nich jestem ja i w nich jesteś Ty Nie chcę budzić się By wycierać łzy W ciemności rodzisz się Się. W ciemności kończysz dzień W ciemności To są cztery pory roku w radiowej jedynce. Za chwilę powinienem zapowiedzieć i zapowiem nową powieść w programie pierwszym Polskiego Radia, ale teraz tak po cichu, żeby mi państwo nie zdradzili. Wszyscy pobiegli do okien. Dlatego, że jak jest nasz budynek i on ma taki kształt, jak, jak dawne zamki, mamy dziedziniec. I na tym dziedzińcu jest jedno, jedyne miejsce utwardzone, które no może udawać, duży cudzysłów, skatepark. I mistrz Polski, mistrz świata juniorów w kategorii jazda agresywna na rokach, Michał Szmigiel, poszedł tam z naszą Klarysą, a ona z kamerą poszła i filmują, wrzucą to potem na, jak to się ładnie mówi, media społecznościowe programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Instagram, Facebook, te rzeczy, tam to będzie. Więc kto ciekawy, śledźcie, niech sobie chłopak jeździ, a wy zobaczycie potem, jakie szaleństwa na rokach można bezpiecznie robić, bo bezpieczeństwo najważniejsze. A kto czeka na powieść, to się właśnie doczekał. Lektury jedynki. Troszkę się boję tej powieści, bo to tak pachnie jednak wreszczykiem na plecach. No. Same tytuły już dają do myślenia, a jak kto czytał, to wie o co chodzi. Wojciech Chmielarz, to będzie jego nowa powieść, to jest autor m.in. Farmy Lalek i Prostej Sprawy. A ta książka nosi tytuł Tam, gdzie zmrok zapada szybciej. I dzisiaj pierwszy fragment. Czyta Przemysław Bluszcz. W tym mieście noc zawsze zapadała odrobinę szybciej i trwała odrobinę dłużej. Stali mieszkańcy do tego przywykli i ledwo, jeśli w ogóle to zjawisko zauważali. Nieliczni przyjezdni przez pierwsze dni pobytu, nawet latem, kiedy przecież dni są długie, a zachód słońca ciągnie się godzinami, czuli się nieswojo. Nie potrafili jednak wyjaśnić dlaczego. Zachowywali się tak, jakby zauważyli na suficie pęknięcie. Niegroźne i niewielkie. Ale kiedy człowiek mu się przepatruje, nie jest w stanie przestać myśleć o katastrofie budowlanej. Starali się zagłuszyć te myśli albo kolejnymi odcinkami serialu, albo piwem gdzieś w barze na mieście. A to jeden z tych głęboko zakorzenionych, pierwotnych instynktów wysyłał im sygnały alarmowe – Tyle, że oni, zanurzeni w cywilizowanym życiu, stracili umiejętność ich interpretacji. Ale ta gadzia część umysłu wiedziała, że w tym miasteczku wszystkie zasady i reguły, które rządzą światem, zapewniając mu porządek, a im bezpieczeństwo, przestają z jakiegoś powodu obowiązywać. Zjawisko szybciej zapadającego zmierzchu tłumaczyła lokalizacja pasła, Rozłożyło się ono w miejscu przecięcia dwóch górskich dolin, które tworzyły w ten sposób coś na kształt litery X. Ze wszystkich stron miasteczko otaczały strome zbocza wzgórz, w większości wciąż porośnięte gęstym, świerkowym borem. To właśnie te wzniesienia odcinały mieszkańców od promieni słonecznych i szybciej pogrążały ich w gęstym mroku nocy. Przez wieki położenie pasła zapewniało mu spokój, i bezpieczeństwo. Znajdowało się na uboczu, zdala od szlaków handlowych, a także od dziejowych nawałnic, które omijały miejscowość szerokim łukiem. Tylko z rzadka pojawiał się tutaj wrogi zagon kozaków, szwedów, Tatarów albo nawet zwykłych zbójców. Ale jego członkowie byli zazwyczaj zbyt zmęczeni, żeby zająć się plądrowaniem. Włóczyli się jedynie po okolicy, czasami kogoś usiekli, a potem znikali tak nagle i niespodziewanie, jak się pojawili. Tutaj historia była czymś, o czym słyszało się od podróżnych, ale co zdarzało się gdzieś indziej. Przemysław Bluszcz przeczytał pierwszy fragment powieści Wojciecha Chmielarza Tam... Gdzie zmrok zapada szybciej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Marginesy. Zagadki nie będzie. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Jedynka. Polskie Radio. Dobra. są cztery pory roku w radiowej jedynce. Spróbujemy teraz rozwiązać nasz konkurs. dzisiaj nie było wcale takie proste, choć wydaje się, że odpowiedź była banalnie łatwa. Jak się wie, to jest zawsze wszystko proste. Pani Zofia z Gdańska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy. Pani Zosiu, mam nadzieję, że pani się nie obrazi, że tak powiedziałem. Co było rozwiązaniem, bo to coś jest malutkie, drobne, niewielkie, ale ja sobie tak myślę, że bez tego chyba sobie współczesnego życia nie ma jak wyobrazić. Oj, oczywiście, dla osoby na co dzień pracującej z komputerem nie było to nic trudnego. No. Rozwiązaniem zagadki jest pendrive. Pendrive. Po czym pani poznała? Czy jakby który element panią naprowadził, że to będzie mowa o pendrive, że to będzie coś, coś takiego? No, na początku usłyszałam y, fragment takiej popularnej melodii wśród młodych ludzi, Pen, pen, apple, apple pen, no i sobie myślę pen. A, okej. Okay. Następnie usłyszałam dźwięk podłączania i odłączania systemu Windows. Plum, tak dokładnie plum i już wiedziałam, że chodzi tutaj o Pen Drive. Pani Zofio, bardzo pięknie dziękuję. Tam u was w Gdańsku zdaje się jakieś ważne wydarzenia dzisiaj, ale pani pewnie daleko od lotniska, bo teraz widzę, że wszystkie telewizje transmitują to lotnisko. Tam prezydent Francji wylądował przed chwilą. U was to na bogato, ale w Trójmieście zawsze na bogato. Ja ze Szczecina, to myśmy wam zawsze zazdrościli. Troszkę tak było. Dziękuję bardzo. Zapraszam państwa na jutro, na cztery po roku. Agnieszka Kunikowska poprowadzi program. Będzie trudne słowo, którego się bardzo ciężko niektórzy dorośli uczą. Ja też mam z tym kłopot To słowo. Na Nazywa się asertywność. Czasami należy. Ale jak się tego nauczyć? Zostańcie z jedynką przez całą dobę. Dziękuję. Yes.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 Jedynka to jest radio. Autopromocja. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, co się opłaca? Już dziś z kuponem Lidl Plus.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 Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski zapraszam. Autostrada A1. Spowolniony jest ruch między Kopytkowem a Warlubiem na jezdni w kierunku Grudziądza i Torunia. Autostrada A2. Odcinek Węzeł Emilia. Węzeł Wartkowice Wiktorowie na 341 kilometrze. Wczesnym rankiem doszło do zderzenia dwóch ciężarówek, jedna z nich najechała na stojący pojazd na poboczu, dwie osoby są ranne, jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Jezdnia w kierunku Poznania jest od kilku godzin nią zablokowaną. Ale można ominąć to miejsce. Należy zjechać z autostrady A2 na węźle Emilia i dalej jechać drogą krajową nr 91 do Łęczycy, a z Łęczycy drogą wojewódzką 703 do węzła Wartkowice, w którym wjeżdżamy na autostradę A2. Droga krajowa nr 78 między Szczekocinami a Pradłą, korek dla jadących w stronę Ligoty Murowanej. Droga Krajowa nr 91, odcinek Kowal-Lubień-Kujawski. W pobliżu Czerniewiczek na 262 km trwa akcja gaszenia hali przemysłowej. Policja kieruje ruchem, zalecam szczególną ostrożność w tym miejscu drogi krajowej nr 91. I kłopoty na wszystkich autostradowych przejściach granicznych na granicy zachodniej. Od Kołbaskowa po Jędrzychowice.